Zygmunta Augusta. Mamy też część archiwum księży jezuitów z Połocka oraz listy Mikołaja Radziwiła-Sierotki. Długi stół zajmujący środek izby zawalony był starymi pismami. Porządkuję teraz ciekawe dokumenta dotyczące sprawy inflackiej. Odnalazłem tam pisma mistrza inflackiego Wilhelma Fürstenberga i jego następcy Gotarda Kettlera z czasów sekularyzacji zakonu rycerzy mieczowych. Ktoś zapukał do drzwi. a zapomniałem. Pan Wołodkiewicz prosił mnie, by uprzedzić pana, że panna Zbomirowska przyjdzie tutaj, aby pokazać panu inne ciekawe rzeczy, a potem zabrać pana na obiad i przejażdżkę do Czasznik. Powiedział. W drzwiach? Ukazała się dorodna pani, w której poznałem Lunię, przyjaciółkę szkolną mojej starszej siostry. Chociaż od czasu, gdybym ją widział po raz ostatni, minęło wiele lat, to zmieniła się mało. Ta sama miła, uśmiechnięta twarzyczka, okolona wieńcem blond włosów, te same błękitne oczy, które zawsze tak pogodnie patrzyły na świat i ludzi. Zawirowało wspomnieniami. Petersburg, szkoły, nasz obszerny dom nad Newą. Uścisnąłem ją serdecznie. Lunia była starsza o jakieś cztery lata ode mnie. Traktowała mnie jako młodszego brata, co mnie bolało, bo potajemnie podkochiwałem się w pięknej Luni. Poznałam twoją żonę, jest bardzo miła i ładna, powiedziała do mnie z uśmiechem. A ja widzisz, — Rozeszłam się z mężem. Przyjęłam posadę u państwa Wołodkiewiczów, by uciec z Petersburga. Zarządzam w ciągu dnia ich domem. — Nie potrzebuję z tobą robić żadnych ceremonii. Mam tutaj pęk kluczy. I polecono mi pokazać ci różne niemniej ciekawe, choć nie tak mądre rzeczy. Dodała z uśmiechem w kierunku archiwisty. — Pozostawmy więc uczonego w spokoju i chodźmy. Przeszliśmy do przeciwległej części suteren. Po drodze Lunia opowiedziała mi o swoim rozwodzie, którego jej mąż nie chciał udzielić. Sam okazał się niemożliwym egoistą, snobem w złym guście, czepiającym się tylko nazwisk starej arystokracji, przy tym niebywałym skąpcem. Wobec daremnych interwencji Lunia skorzystała z prawa finlandzkiego. Udała się do Finlandii na okres kilku miesięcy i ogłosiła w gazetach fińskich, że wzywa swojego męża na sprawę rozwodową. Ponieważ mąż, nie czytając fińskich gazet, nie stawił się w określonym terminie, to uzyskała w Finlandii formalny rozwód. Wobec tego wybiegu w Petersburgu zawrzało, a Lunia, unikając towarzyskiego skandalu, znalazła się w Iwańsku otoczona opieką Wołłotkiewiczów. Otworzyła pierwsze drzwi. — Ta izba to sama porcelana — powiedziała. — Patrz, tam jest zastawa korecka na sto osób, a w tej części znajdziesz stary majsen, chyba na tę samą liczbę gości. — Przypatrz się tym wazom i statuetkom, to warte widzenia. — Te wazy są z porcelany sewerskiej przywiezionej końmi z Francji. A teraz przejdziemy do pomieszczenia z większym jeszcze skarbami. Z trudem otworzyła dwa zamki. Stanąłem osłupiały. Odcinek dziewiętnasty Nie widziałem w życiu takiej ilości nagromadzonego srebra. Były tam olbrzymie tace herbowe, kosze misternej, koronkowej roboty, W kilkunastu wielkich, drewnianych kufrach leżały setki noży, łyżek, widelców, łyżeczek, dziesiątki srebrnych talerzy i półmisków, a na półkach stały piękne srebrne kandelabry na postumentach wyobrażających postacie bogów i bogin greckich. Na wbitych w ścianę hakach wisiały karabele oprawne w jaszczurczą skórę, kute srebrem i złotem, a połyskujące rubinami. Wystawione były pasy sławnej fabryki madziarskiego, pasy fabryki Paschalisa i sławne orientalne lwowskie pasy i makaty. Milczałem oszołomiony widokiem tych nagromadzonych skarbów. Przeszliśmy do następnej sali. To są wykopaliska znalezione w pobliżu Czasznik i w okolicy. Ten dział to pamiątki bitwy Chodkiewicza i Radziwiła z Szujskim. Objaśniła. Patrzyłem na połamane szyszaki, pogięte pancerze, klingi i ostrza kopii, krzywe szable wschodnie i tatarskie, kule kamienne. W drugiej części sali umieszczono pamiątki znalezione na tym samym polu, ale pochodzące z bitwy napoleońskiej. Stały rzędem kule armatnie. W gablotach leżały guziki z orłami francuskimi i rosyjskimi naramienniki obu armii, proste poasze dragonów francuskich i krzywe jazdy polskiej, szyszaki rosyjskie, blachy z czapek pułków francuskich, a wśród nich i blachy z czak szwoleżerów gwardii. — Widzę, że tracisz przytomność — rzekła Lunia. — Chyba czas na obiad. Znasz tryb dnia państwa Wołotkiewiczów? Mam nadzieję, że nie weźmiesz im za złe, że będę ich zastępować. Przeszliśmy do sali jadalnej. Do stołu siadło kilkanaście osób. Były tam starsze panie, kuzynki państwa domu, z którymi z ożywieniem rozmawiała Julia. Byli oficjaliści administracji iwańskiej. Był też i ksiądz kapelan, starszy, wesoły i dowcipny kapłan, z którego pierwszych słów można było wnioskować, że należy do zakonu jezuitów. Lunia, jako zastępczyni państwa domu, zajęła czołowe miejsce. Nalała mi potężny kieliszek starki, wywołując zdziwione spojrzenie Julii. — Znałam twojego męża jeszcze jako ucznia — rzekła do niej z usprawiedliwieniem. Po obiedzie Lunia zaproponowała nam przejażdżkę na pole bitwy. Siedliśmy do lekkiego breku założonego w parę karych kłosaków. Lunia ujęła lejce i konie ruszyły lekkim kusem. Wjechaliśmy na niewielki pagórek położony z zachodniej strony pola bitwy. W tym miejscu stał marszałek Udino w otoczeniu swojego sztabu. I było to to samo miejsce, z którego Radziwiłł rzucił swoją jazdę na wojska szujskiego. Przed nami rozciągał się teren zarośnięty krzakami i rzadką brzeziną. Widniały okrągłe kurhany. — Widzisz tam w dali rozłożysty, samotnie rosnący dąb? — powiedziała Julia, biorąc mnie pod rękę. — Pod tym dębem stał Wittgenstein. — Czy myślisz, że będzie jeszcze wojna? — spytała jakby ubiegając moje myśli. — Zamyślony, nic nie odpowiedziałam, tylko przycisk... — spytał Kowal. — Zjawi się na czas. — powiedział ksiądz. — Zajmę się tym osobiście. Potrzeba mi tylko trzech ochotników. Ponieważ nikt się nie zgłosił, ksiądz wybrał z tłumu trzech rosłych mężczyzn. Jeden z nich zamierzał się sprzeciwić, ale sąsiedzi wzrokiem zamknęli mu usta. — Gdzie złożymy ofiarę? — spytał księdza właściciel ziemski. Oburzony burmistrz, którego autorytet został narażony na szwang, Nie ukrywał wściekłości. — Ja o tym zdecyduję. Nie chcę, by nasza ziemia została splamiona krwią. Bądźcie wszyscy jutro o tej samej porze, obok celtyckiego monolitu. Przynieście lampy, latarki kieszonkowe, pochodnie, aby każdy dobrze widział ofiarę i mógł celnie namierzyć. Ksiądz zszedł z krzesła. Zebranie dobiegło końca. Mieszkańcy wrócili do domów i położyli się spać. Burmistrzowi żona opowiedziała o przebiegu spotkania z Bertą. Dodała, że po rozmowie z właścicielką hotelu doszły do wniosku, że staruszka o niczym nie wie. Jedynie poczucie winy sprawiło, że początkowo myślały inaczej. — Moja droga, nie ma ani żadnych duchów, ani przeklętego wilka! — skwitował krótko burmistrz. — Ksiądz Spędził noc w kościele na modlicie. Chantal zjadła na śniadanie kromkę czerstwego chleba, bo w niedzielę piekarz nie przyjeżdżał do Wiskos. Wyjrzała przez okno i zobaczyła na ulicy mężczyzn z bronią w ręku. Przygotowała się na śmierć, bo skąd mogła wiedzieć, czy przypadkiem nie zostanie wybrana. Lecz nikt nie zapukał do jej drzwi. Mężczyźni ze strzelbami na ramieniu szli w stronę kościoła, wchodzili do zakrystii i po krótkim czasie wychodzili stamtąd z pustymi rękoma. Ciekawa najnowszych plotek poszła do hotelu, gdzie właścicielka opowiedziała jej o przebiegu wieczornego zebrania, o wyborze ofiary i o propozycji księdza. Jej wrogość wobec szantal gdzieś się ulotniła. — Muszę ci powiedzieć jedno. Pewnego dnia... — Mieszkańcy Wiskos zdadzą sobie sprawę, ile ci zawdzięczają. — Ale czy rzeczywiście nieznajomy pokaże nam swoje złoto? — niepokoiła się Chantal niemowoli. — O, co do tego, to nie mam cienia wątpliwości. Właśnie wyszedł z pustym plecakiem. Chantal postanowiła nie iść na spacer do lasu, bo musiałaby przejść obok domu Berty i spojrzeć jej w oczy. Wróciła do siebie przypomniała sobie dziwny sen z ubiegłej nocy. W tym śnie anioł wręczył jej jedenaście sztabek złota. Prosił, by je sobie wzięła. Chantal tłumaczyła, że nie może ich przyjąć, bo ktoś za to złoto musi zginąć. Lecz anioł zapewniał, że wcale nie, przeciwnie, sztabki są dowodem na to, że złoto jako takie nie istnieje. Dlatego właśnie poprosiła właścicielkę hotelu, by porozmawiała z nieznajomym. Miała własny plan, ale ponieważ przegrała już wszystkie swoje życiowe bitwy, wątpiła, czy tym razem jej się powiedzie. Odcinek dziesiąty A szatan na to do pana. Więc bez oglądania się na zapłatę, Hiob czci Boga, tak? Czyż ty... — Nie okoliłeś zewsząd jego samego, jego domu i całej majątności? Wyciągnij, proszę, swą rękę i dotknij jego majątku. Czy w twarz nie będzie ci zło rzeczył? Bóg postanowił Hioba doświadczyć. Rok po roku karał tego, który kochał go najbardziej. Hiob stanął wobec siły, której nie pojmował. Sądził, że to najwyższa sprawiedliwość zabiera mu trzodę, zabija jego dzieci, zsyła na niego trąd. I tak się działo aż do dnia, gdy u kresu wytrzymałości Hiob zbuntował się i zaczął bluźnić. Dopiero wtedy Bóg oddał mu to, co zabrał. Od lat jesteśmy świadkami upadku naszego miasta. Myślę, że nie jest to owoc boskiej kary z tej prostej przyczyny, że zawsze bez skarg i bez pretensji godziliśmy się na to, co było nam dane, tak jakbyśmy zasługiwali na otratę pól, które uprawiamy, pastwisk, na które pędzimy nasze owce, domów, które zbudowali nasi przodkowie. Czyż nie nadszedł czas buntu? Czy Bóg Nie wystawia nas na tę samą próbę, co chioba? Dlaczego Bóg potraktował Chioba tak okrutnie? Aby mu udowodnić, że jego natura jest z gruntu zła, że wszystko dobre, co mu się zdarzyło, było aktem łaski, a nie zaś nagrodą za dobre uczynki. Popełniliśmy grzech pychy, uważając się za zanadto dobrych, I dlatego spotkała nas kara. Bóg zgodził się na układ z szatanem i na pozór dopuścił się niesprawiedliwości. Nie zapominajcie. Bóg zgodził się na układ z szatanem. A Hiob zrozumiał te lekcje, bo podobnie jak my popełnił grzech pychy. Nikt nie jest dobry, mówi Pan. Nikt Przestańmy więc udawać dobrych, czym obrażamy Boga i przyjmijmy ze skruchą nasze słabości. Jeśli któregoś dnia przyjdzie nam poddać się władzy demona, pamiętajmy, że Pan w niebiosach, aby zbawić duszę Hioba, swego sługi, oddał go szatanowi. Kazanie dobiegło końca. Ksiądz dalej celebrował mszę. Nie miał wątpliwości, że mieszkańcy zrozumieli przesłanie. — Idźmy stąd. Każdy w swoją stronę, a ja ze swoją sztabką złota. — Z moją sztabką złota. Poprawił ją nieznajomy. — O, pan to może wyjechać w każdej chwili. Ja natomiast, jeśli nie wezmę tego złota, musiałabym wrócić do Wiskos. Ludzie mnie wygnają albo napiętnują. Wszyscy uznają, że kłamałam. Nie może mi pan, po prostu nie może pan mi tego złota odebrać. Niech pan powie, że zasłużyłam na tę nagrodę. Nieznajomy podniósł się, zebrał wiązkę gałęzi i zapalił je w ognisku. Wilk zawsze ucieka przed ogniem, prawda? Wracam do hotelu. Niech pani robi, co uzna za stosowne. Niech pani kradnie i ucieka. To mnie już nie dotyczy. Mam co innego do roboty. Chwileczkę. Proszę mnie tutaj samej nie zostawiać. No, to niech pani idzie ze mną. Proszę. Chantal popatrzyła na dopalające się ognisko, na skały w kształcie litery Y, na nieznajomego, oddalającego się z płonącymi gałęziami. — Proszę zaczekać! — krzyknęła za nim, ale nawet się nie obejrzał. W przypływie paniki odkopała złoto. Ważyła sztabkę chwilę w dłoniach, zakopała z powrotem, chwyciła zapaloną gałąź i pobiegła za nieznajomym. Nienawiść ściskała jej gardło. Tego samego dnia spotkała dwa wilki. Jednego, którego można było odstraszyć ogniem, I drugiego, który nie bał się już niczego, bo stracił wszystko, co miało dla niego jakąkolwiek wartość. A teraz szedł na oślep, z zamiarem zniszczenia tego, co napotka na swej drodze. Biegła co sił w nogach, ale go nie dogoniła. Pewnie zaszył się gdzieś w lesie. Jego gałęzie już zgasły i pewnie gotów był gołymi rękoma walczyć z wilkiem. Jego pragnienie śmierci było tak samo silne jak chęć zabijania. Dotarła do Wiskos. Udała, że nie słyszy wołania Berty i stanęła naprzeciw ludzi wychodzących właśnie z kościoła. Zdziwiło ją, że niemal całe miasto było tego dnia na mszy. Nieznajomy pragnął zbrodni, a w rezultacie udało mu się ściągnąć do owczarni proboszcza parafian, którzy zaczną się teraz na gwałt spowiadać i wyrażać skruchę, jakby mogli tym przechytrzyć Boga. Patrzyli na nią, ale nikt nie odezwał się ani słowem. Wytrzymała ich spojrzenia, bo wiedziała, że nie jest niczemu winna i z niczego nie musi się spowiadać. Była tylko narzędziem w przewrotnej grze, którą po trochu zaczynała rozumieć, która napawała ją coraz większym strętem. Zamknęła się w swoim pokoju i wyjrzała przez okno. Tłum już się rozszedł. Było to dziwne, bo zazwyczaj po wyjściu z kościoła ludzie w małych grupkach dyskutowali na placu, w miejscu, gdzie Szubieńce zastąpił krzyż. Dlaczego uliczki były dzisiaj wyludnione, skoro rozpogodziło się i nieśmiałe promyki słońca wyjrzały zza chmur? No właśnie... Mieszkańcy Wiskos powinni jak zwykle rozprawiać długo o pogodzie, o temperaturze powietrza, o ciśnieniu, o zagrożeniu ulewami albo suszą. Ale dzisiaj ukryli się w domach. I Chantal nie wiedziała dlaczego. Im dłużej patrzyła na opustoszałą ulicę, tym bardziej czuła, że jest podobna do wszystkich ludzi stąd. Chociaż... Jeszcze nie tak dawno temu uważała się za inną, odważną, snującą plany, które nigdy nie przyszłyby do głowy tym prowincjuszom. Jaki wstyd! A jednocześnie cóż za ulga? Nie znalazła się w Wisco z powodu niesprawiedliwości losu, lecz dlatego, że na to zasługiwała. A teraz pogodziła się z tym, że jest taka sama jak oni. Już trzykrotnie odkopywała sztabkę złota ale nie mogła się zdobyć, by ją sobie wziąć. Popełniała zbrodnie w myślach, ale nie była w stanie wprowadzić jej w czyn. Pod żadnym pozorem nie powinna jej popełnić, bo to nie była pokusa, lecz pułapka. Dlaczego pułapka? Coś mówiło jej, że w tej sztabce złota tkwi rozwiązanie problemu stworzonego przez przybysza. Lecz choć długo myślała, nie potrafiła znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie. Dopiero co przybyły demon popatrzył w bok i spostrzegł, że światło panny prym, które przed chwilą przybierało niebezpiecznie na sile, teraz zaczynało migotać i lada moment zgaśnie. Jaka szkoda, że jego kompan nie mógł być świadkiem tego zwycięstwa. Nie wiedział jednak, że anioły też mają swoją strategię. W tej właśnie chwili światło panny Prym zbladło, aby nie kusić przeciwnika. Anioł chciał, żeby dziewczyna poszła spać, bo we śnie porozmawia ze swą duszą, wolna od niepokojów i win, jakie istoty ludzkie z upodobaniem dźwigają na co dzień. Zasnęła. I usłyszała to, co miała usłyszeć i zrozumiała to, co powinna była zrozumieć. Nie musimy wcale rozmawiać o ziemi na sprzedaż, ani o cmentarzach. Tymi słowami żona burmistrza otworzyła zebranie w zakrystii. Pomówmy otwarcie o tym, co tak naprawdę zaprząta nasze myśli. Pięciu pozostałych notabli skwapliwie przytaknęło. — Ksiądz mnie przekonał — wyznał właściciel ziemski. — Bóg usprawiedliwia pewne poczynania. — Niech pan nie będzie cyniczny — odparł proboszcz. — Gdy wyglądaliśmy przez to okno, wszystko stało się jasne. Powiał gorący wiatr, bo wtedy właśnie zjawił się demon. — To oczywiste — zgodził się burmistrz. Który tak naprawdę nie wierzył w demony. Wszyscy już byliśmy zgodni. Lepiej mówić otwarcie i nie tracić cennego czasu. — Chcę zabrać głos — odezwała się właścicielka hotelu. — Zastanawiamy się nad tym, by przystać na propozycję nieznajomego i w zamian za złoto popełnić zbrodnię. — Złożyć ofiarę — poprawił ksiądz. Zamilkli, co oznaczało, że są jednomyślni. — Tylko tchórze kryją się za zasłoną milczenia — rzekł ksiądz. — Padnijmy na kolana i módlmy się na głos, aby Bóg nas usłyszał i wiedział, że czynimy to dla dobra wiskos. Uklękli, wbrew sobie, zdając sobie sprawę, że na próżno prosić będą Boga o przebaczenie grzechu, który popełnią w pełni świadomi wyrządzonego zła. Ale przypomnieli sobie o dniu przebaczenia, wprowadzonym przez Achaba. Wkrótce ten dzień nastanie. Wtedy obwinią Boga za to, że postawił ich wobec pokusy, której tak trudno było się oprzeć. Proboszcz rozpoczął modlitwę. Panie, powiedziałeś, że nikt nie jest dobry. Przyjmij nas zatem z naszymi niedoskonałościami. Przebacz nam w swym nieskończonym miłosierdziu i swej nieskończonej miłości. Tak, jak wybaczyłeś krzyżowcom, którzy zabijają niewiernych, aby odzyskać ziemię świętą. Tak, jak wybaczyłeś inkwizytorom, którzy pragnęli zachować czystość Twojego kościoła. Tak, jak przebaczyłeś tym, którzy Cię żyli i przybili do krzyża. Przebacz i nam tę ofiarę, którą musimy Ci złożyć, by ocalić nasze miasto. No dobrze, to przejdźmy teraz do spraw praktycznych. Odezwała się żona burmistrza, wstając z klęczek. Ustalmy, kto zostanie złożony w ofierze i kto złoży ofiarę. Pewna młoda osoba, której wiele pomogliśmy którą wspieraliśmy przez długie lata, sprowadziła do nas demona, powiedział właściciel ziemski, który jeszcze nie tak dawno temu sypiał z tą dziewczyną. I wciąż nękał go niepokój, iż któregoś dnia jego żona się o tym nie dowie. Zło trzeba zwalczać złem. Ta osoba powinna zostać ukarana. Dwa głosy poparły te propozycje, powołując się na to, że panna Prym jest jedyną osobą wiskos, której nie można ufać, bo uważa się za inną niż reszta i powtarza w kółko, że... Pewnego dnia wyjedzie stąd na zawsze. Jej matka nie żyje, jej babka nie żyje, nikt nie odczuje jej braku. Dodał burmistrz na poparcie tej propozycji. Jednak jego żona była odmiennego zdania. Nie, nie, ona wie, gdzie jest złoto. W końcu tylko ona go widziała. A zresztą, jak już mówiliśmy, czy to nie ona sprowadziła zło? które skierowało myśli całej tutajszej społeczności ku zbrodni? Było, nie było, słowo tej młodej dziewczyny nie będzie znaczyło nic wobec naszego zdania. Zdania ludzi, którzy nie mają sobie nic do zarzucenia, no i coś w życiu osiągnęli. Burmistrz poczuł się nieswojo, jak zawsze, gdy jego żona wypowiadała swoją opinię. — Dlaczego chcesz ocalić tę dziewczynę, skoro jej nie lubisz? — spytał. — Rozumiem — wtrącił ksiądz. — Wina powinna spaść na głowę tej, która wywołała tę tragedię. Będzie ona niosła to brzemię na własnych barkach przez resztę swoich dni. — Może skończy tak jak Judasz, który zdradził Jezusa, a potem popełnił samobójstwo. Gest rozpaczliwy niepotrzebny, którym nie mógł przecież odkupić zbrodni. Żona burmistrza ze zdziwieniem słuchała, jak proboszcz wyraża jej myśli. Dziewczyna była bardzo ładna. Kusiła mężczyzn. Nie godziła się na los, jaki wszystkim tu przypadł w udziale. Wciąż narzekała na to, że żyje w prowincjonalnym mieście, w którym mieszkali przecież ludzie pracowici i uczciwi. I gdzie wielu chciałoby osiąść no, obcych, rzecz jasna, którzy przekonaliby się wkrótce, jak nudno jest żyć w ciągłym spokoju. — A ja nie widzę żadnej innej możliwości — odezwała się właścicielka hotelu, świadoma, że trudno będzie jej znaleźć kogoś do pracy w barze. Jednak planowała, że otrzymawszy swoją część złota, zamknie hotel i wyjedzie jak najdalej stąd. Myślała o jakimś pracowniku sezonowym albo pasterzu, ale... Wielu z nich ma rodzinę i choć ich dzieci często mieszkają daleko stąd, jednak mogą wszcząć śledztwo, gdyby ojcu się coś na przykład stało. Jedynie Chantal Prym może zniknąć bez śladu. Z powodów religijnych, czyż Jezus nie przeklął tych, którzy oskarżali niewinnych? Ksiądz nie zabrał w tej sprawie głosu. Wiedział natomiast, kto będzie ofiarą musiał tylko sprawić aby pozostali sami na to wpadli dlatego rzekł mieszkańcy Wisko pracują przez cały rok od świtu do nocy każdy ma jakieś obowiązki nawet ta nieszczęsna dziewczyna którą demon posłużył się do swych niecnych celów już i tak jest nas niewielu i nie stać nas na utratę jeszcze jednej pary rąk zdolnych do pracy no to nie mamy ofiary Pozostaje nam mieć nadzieję, że przed wieczorem zjawi się tu inny nieznajomy. I to byłoby ryzykowne, bo skąd mamy wiedzieć, czy nie ma rodziny, jakichś krewnych, którzy szukaliby go aż na końcu świata. Wisko z każdy pracuje i z trudem zarabia na chleb. — Macie rację — odparł ksiądz. — Może wszystko, co dzieje się tu od wczoraj, to tylko złudzenie? — Każdy z was jest szanowany, lubiany a przyjaciół, bliskich, którzy nie pogodzą się z jego stratą. Nikt nie zgodzi się, aby wybrano kogoś z jego najbliższych. Znam tylko trzy osoby, które nie mają żadnej rodziny. To stara berta pan Naprym i ja. Ksiądz składa siebie samego w ofierze? Dobrowiskos jest najważniejsze. Pięć osób odetchnęło z ulgą. Sytuacja, podobnie jak niebo, zdawała się rozjaśniać. Nie będzie to zbrodnia, lecz akt męczeństwa. Napięcie natychmiast znikło, a właścicielka hotelu miała ochotę ucałować tego świętego człowieka. — Jest tylko pewien mały kłopot — ciągnął dalej ksiądz. — Musicie przekonać wszystkich, że zabicie wysłannika Boga nie jest grzechem śmiertelnym. — O, ksiądz to najlepiej wytłumaczy swoim wiernym — zawołał burmistrz uradowany na myśl o tym, co będzie mógł zrobić dzięki uzyskanym pieniądzom. Prace renowacyjne, kampania reklamowa, która przyciągnie turystów i bogatych inwestorów. — Instalacja nowej centrali telefonicznej, bo ta stara przecież nie nadawała się już do użytku. — Nie mogę tego zrobić — odparł proboszcz. Męczennicy ofiarowywali się, gdy lud chciał ich zabić, ale nigdy nie prowokowali własnej śmierci. Kościół bowiem zawsze powtarza, że życie jest darem Boga. To wy będziecie musieli znaleźć jakieś wytłumaczenie. O, nikt na nie uwierzy, uznają nas za morderców, najpodlejszego gatunku, którzy dla pieniędzy zabili świętego człowieka, tak jak Judasz sprzedał Chrystusa. Ksiądz wzruszył ramionami. Każdy z zebranych odniósł wrażenie, że słońce znów skryło się za chmurami i poczuł, że napięcie zaczęło narastać. — Zatem pozostaje tylko stara Bertha — podsumował właściciel ziemski. Po długiej ciszy głos zabrał ksiądz. Ta kobieta z pewnością bardzo cierpi z powodu utraty męża. To prawda. Od lat siedzi przed domem, czy słońce, czy słota. Żyje tylko tęsknotą i chyba biedaczce zaczyna się mieszać w głowie. Często przechodzę obok jej domu i zawsze słyszę, jak mówi sama do siebie. Zebrani znów poczuli gwałtowny podmuch Gorącego powietrza i poczuli się nieswojo, bo wszystkie okna w zakrystii były zamknięte. — Jej życie jest bardzo smutne — dodała właścicielka hotelu. — Myślę, że dałaby wszystko, aby móc pójść w ślady swego ukochanego męża. Byli przecież małżeństwem przez ponad czterdzieści lat. Wiedzieliście o tym? Wszyscy wiedzieli, ale nie miało to nic do rzeczy. — To kobieta w podeszłym już wieku, cóż, można powiedzieć, u schyłku życia, argumentował właściciel ziemski. Ona jedna w tym mieście nie ma żadnego pożytecznego zajęcia. Pewnego razu spytałem ją, dlaczego siedzi zawsze przed domem, nawet zimą. I wiecie, co mi odpowiedziała? Że czuwa nadwiskos i w dniu, w którym zobaczy, że zbliża się zło, będzie bić na alarm. Jak widać nie najlepiej wywiązała się ze swego zadania wręcz przeciwnie odparł ksiądz jeśli dobrze was rozumiem ten kto wpuścił tu zło musi jest on wygnać cisza która teraz zapadła nie była tym razem tak ciężka jak poprzednio bo wszyscy zrozumieli że ofiara została wybrana. No cóż, teraz został nam do umówienia tylko jeden drobny szczegół. Odezwała się żona burmistrza. Wiemy już kiedy, w imię dobra mieszkańców zostanie złożona ofiara. Wiemy również, kto będzie ofiarą. Odcinek dwudziesty Sbliżywszy się do mnie, car wyciągnął rękę i spojrzawszy na mój złoty znak akademicki przypięty z prawej strony munduru oznajmił. — Wy za zasługi po ziemle djeliu. Żyła i uspiecha. Cała ceremonia trwa pół godziny, po czym sar opuścił salę. Po wyjściu cesarza ochmistrz dworu zaprosił nas do sali, gdzie był zimny bufet i przekąski. Lokaje w białych pończochach i szamerowanych frakach roznosili tacę czystej smirnówki. Wypiliśmy po kieliszku. Podszedłem do stołu z w ręku. Lokaje nakładali kawior, łososinę, a z ciepłych dań sielankę i rastje gaj, zapiekanki z ryb lub z kapusty. Wina były krymskie lub kachetyńskie. Mieszczańskie jedzenie, jakie nam podano, nie dorównywało poziomem potrawom podawanym wileńskim klubie szlacheckim. Nie mówiąc już o przyjęciach na dworze Wilhelma II, jakie pamiętałem z Berlina. Mimo przepychu mundurów, liberii, tłumu służby pałacowej, dwór nie wywarł na mnie dobrego wrażenia. Pobyłem na przyjęciu około godziny i z ulgą udałem się piechotą na dworzec kolejowy. Pierwszym pociągiem wróciłem do Petersburga. Z wilczym apetytem zasiadłem do późnego obiadu w domu mojego ojca na nadbierężnej Newy czy. Nawet Aleksander III miał dla każdego jakieś uprzejme słowo, rzekł mój ojciec, kiedy opowiedziałam mu o ceremonii w Carskim Siole. Ale ten to przecież kretyn i brak w nim najmniejszego poczucia humoru, wyraził się o Mikołaju, dodając, wątpię, czy na świecie znajdzie się coś bardziej ponurego niż obecny dwór rosyjski. My, Katimsia... K propastii. Toczymy się ku przepaści, powiedział Guczkow do mojego szwagra Żukowskiego, kiedy znalazłem się następnego dnia u Żukowskich na proszonym obiedzie w ich wielkim mieszkaniu na Ligowce. Guczkow był przyjacielem Władysława Zdumy i w młodości brał udział w wojnie południowo-afrykańskiej po stronie burów. Jedynie wojna może obudziłaby naród rosyjski z odrętwienia. Kiwał ręką, wyrażając tym gestem całą beznadziejność sytuacji politycznej. Ale na wojnę liczyć nie można. Przy obecnym stanie armii i z takim ministrem jak Suchom Linow, Niemcy pobiją nas sromotnie. Wszystkiego się spodziewam, powiedziałem zdumiony, ale nie wojny z Niemcami, przecież to historyczny sojusznik Rosji. Wy na prowincji odbieracie sytuację taką, jaką zewnętrznie się przedstawia, nie biorąc pod rachubę, że wydarzenia się planuje i prowokuje w zależności od interesów. Anglia wprowadziła Europę na drogę ekspansji, bo nie bacząc na żadne zasady moralne świeci sukcesem. Znikome jeszcze w średnich wiekach plemię Anglosasów rozmnaża się z szybkością większą niż Chińczycy. Za jedną lub dwie generacje świat od Alaski po Nową Zelandię będzie roił się od różnych foksów, Simpsonów czy Clarków. Niemcy ostali się w tyle, a też chcą się rozmnażać i zasiedlać cudze tereny. Świat już jest podzielony. Niemcom pozostała tylko archaiczna Rosja. Niemcy doskonale orientują się w sytuacji w Rosji. Mają tu swoich kolonistów, baronów w nadbałtyce, agentów na dworze i szpiegów na każdym kroku. Dla nich, mój przyjacielu, Rosja to taki smaczny kąsek, jakim dla Anglików były Indie. Kontynent nieskolonizowany, o przestarzałej strukturze władzy, o skłóconych narodach niewydolnej ludności. Rosja to Indie. Anglicy pokazali, że kilka tysięcy angielskich urzędników popartych kijem i wojskiem może rządzić milionami Hindusów. Dlaczego więc nie uderzyć, nie skolonizować, gdy czas ucieka? My patrzymy na naszych Niemców jako dobrodusznych, pracowitych ludzi, dobrych może organizatorów, ale poczciwców pozbawionych naszego rozmachu, naszego szaleństwa. Niemcy zaś patrzą na nas jak na podludzi, z którymi o niesprawiedliwości trzeba się liczyć. Trzeba paktować. Cicha niemiecka propaganda wmawia naszym Niemcom, że taka sytuacja jest dla nich upokarzająca. Trzeba poznać Anglików i to, czego oni dokonali poza Europą, by przewidzieć, po jakiej drodze zamierzają iść w Europie ich niemieccy kuzyni. – Wojna z Niemcami to dla Rosji zguba! – wykrzyknąłem. – Chyba Rosjanie nie dopuszczą by dać się Niemcom sprowokować. – Zgadzam się z panem – odpowiedział. – Ale jesteśmy zbyt przesiąknięci Niemcami. Wszystkie ważniejsze urzędy i prawie całe dwór cesarski są w rękach Niemców. Do tego dochodzą Żydzi z ich historyczną nienawiścią do Słowian i uwielbieniem dla Niemców – Nawet jidysz to niemiecki plat platdeutsch. Może więc dojść do sytuacji, że Rosja nie będzie miała innego wyjścia jak wojna. Zgadzają się ze mną, panowie? Przerażająca jest ta nasza bezsilność. Wtrącił się Władysław. Zgadzam się. Zgadzam się, że w tej chwili najgorszy wróg Rosji to Kamaryla Dworska, prowadząca pod patronatem carowej niemiecką politykę. — Ale ta kamaryla nie składa się tylko z Niemców. Należy do niej kniaź Andronikow, Chwastow, Gorjemykin. — Znacie panowie ostatni dowcip Pryszkiewicza? — Gorjemyczna ja ty rasputna ja rasija. Do czego ty oprochwastilasz? To nieprzetłumaczalna gra słów oparta na skojarzeniach znaczeniowych z nazwiskami ówczesnych postaci życia politycznego w Rosji. Przyczyną bezsilności Rosji jest według mnie także wasza rosyjska dusza, Aleksandrze. Ciągnął dalej głosem nieco zdenerwowanym. U was nie ma zasad. Waszą duszą rządzi chciwość lub chwilowe nastroje. Usprawiedliwiacie się tą duszą która, przepraszam cię, pełna jest obłudy i chytrości. Napadaliście na Turcję, bo była słaba, a nie jak głosicie, by wyzwalać braci Słowian. Kiedy była okazja wyszarpać sobie kawał słowiańskiej Rzeczypospolitej, to bez żadnych wyrzutów sumienia zaprosiliście do wspólnego stołu garmanów. Nic wam nie przeszkadza, że połowa tego wielkiego słowiańskiego kraju za waszą przyczyną, Aleksandrze. Jest pod tełtońskim panowaniem. Dlatego nie dziwcie się Niemcom, że chcą skorzystać z okazji słabą Rosję zagarnąć. — Wy, Palaki, w siegda nie da szukał jakby pojednania. — Nie, Sasza, wy ruskie i raznie mierki dla siebie i drugich. Twardo odparł Wadysław. Od koniec lutego odbył się w Wilnie zjazd Rosyjskiej Izby Handlowej. Zjazd był bardzo liczny, najechało sporo kupiectwa moskiewskiego z prezydentem Moskwy, na czele. Byłem zdziwiony charakterem, jaki przyjęły obrady. Po prostu była to jedna antyniemiecka demonstracja. Tym bardziej byłem zdumiony, gdyż wielu mówców, których dotąd znałem z raczej sympati, tym razem wystąpiło z mowami o wyraźnie antyniemieckim nastawieniu. Gdy omawiano sprawę traktatów handlowych z Niemcami, to na sali podniosła się fala oburzenia. Szczególnie ostro występowali teraz delegaci, którzy uprzednio, w trakcie negocjowania traktatów z Rzeszą, zalecali kompromis, w wyniku czego traktat handlowy niemiecko-rosyjski od dobrych już paru lat kładł rosyjski przemysł drzewny. Niemcy zastosowali bowiem wysokie słana drzewo obrobione, a obstawili minimalnym słem drzewo w klocach, spławiane Niemnem lub dźwiną. Ujście Niemna, szczególnie Kłajpeda, było wprost zabudowane tartakami, które obrabiały rosyjskie drzewo kupione jako surowie za bezcen, by potem, już jako produkt niemiecki, eksportować je po wygórowanych cenach do wszystkich portów europejskich, nie wyłączając Anglii. Obrady te, których brałem udział z ramienia Wileńskiego Towarzystwa Rolniczego, zakończyły się kilkoma rezolucjami wzywającymi dumę i rząd do stanowczej zmiany polityki celnej w stosunku do Rzeszy. Zmiana front była tak nieoczekiwana, że wprost wyjść nie mogłem ze zdziwienia. Po zjeździe przyjmowaliśmy petersburskich i moskiewskich gości obiadem w klubie szlacheckim. Nie było końca mową, które nie zrobiły na mnie dodatniego wrażenia. Czuć było zaplanowaną jakby prowokację odwołującą się do rosyjskiego nacjonalizmu. Niektórzy z delegatów siedzących ze mną przy jednym stole niejednokrotnie dawali wyraz istynno-ruskim tendencjom, agresywnie głosząc o konieczności zjednoczenia Rosji pod narodowym sztandarem. Na początku marca wyjechaliśmy z Julią do Otolan, aby przejąć nabyty z jej posagu majątek. Było przedwiośnie. Dzień był wilgotny, mglisty, drogi pełne kałusz i roztopów. Na północnych stoczkach leżały jeszcze na polach białe płaty śniegu. Na stacji kolejowej czekała na nas para fornalskich koni siedzącym na koźle fornalem. Podjechaliśmy pod zajazd domu, który w tym szarem dniu otoczeniu bezlistnych drzew wyglądał smutnie. Był to nieduży, leżący wśród niewielkiego parku, dwupiętrowy pałacyk z wieżą zbudowany w stylu angielskich rezydencji. Była odwilż, mogłem więc przejść się po polach. Ziemia była dobra, wymagająca jeno drenowania. Budynki w dobrym stanie, czterdzieści pięknych krów dojnych, sześć czwórek fornalskich. Był to piękny obiekt i względnie niedrogi. Julia postanowiła wydać ze swojego posagu sto tysięcy rubli na kupno tego majątku. W sali jadalnej zwróciłem uwagę na wiszące tam przepiękne sztychy koni wyścigowych i arabów. Prosiłem właściciela, bym mógł razem z Otolanami nabyć również też tych, na co się zgodził. Wiedziałem, że chwila rozstania z domem rodzinnym musiała być dla niego ciężka. to też starałem się jak najprędzej zakończyć przyjęcie inwentarza, aby tego samego dnia mógł odjechać pociągiem wieczornym do Wilna. Właściciel był starym kawalerem, mocno schorowanym, Cierpiał na jakiś chroniczny katar żołądka. Nie mógł już sam gospodarzyć i to go skłoniło do sprzedaży majątku. Pożegnaliśmy go, życząc mu zdrowia i powodzenia na jego nowej drodze. Zostaliśmy sami. Wieczorem zebrałem zastraszoną służbę dworską fornali parobków. Na wstępie oznajmiłem wszystkim że nie mam zamiaru nikogo zwalniać i zwróciłem się z prośbą, by byli nam równie życzliwi jak poprzedniemu właścicielowi, a na życzliwości naszej polegać mogą. Najbardziej ucieszyła się och mistrzyni. poczciwa starsza kobieta oddana swemu chlebodawcy, która była pewna, że ją natychmiast zwolnimy. Usłyszawszy, że pozostaje i że będzie mieć pensję podwyższoną, zabrała się z energią do porządkowania domu i przygotowania nam jakiej takiej kolacji. No zajutrz posłałem do poniewierza pomuraży, zduna i pożytka specjalisty od tapetowania i malowania, którego mi doradził poprzedni właściciel. Sprowadziłem również krawca, aby uszył uniformy dla służby leśnej. Tegoż dnia zaprowadziłem porządek w oborze. Kazałem stolarzowi przygotować tablicę z numerami dla krów i oczyści tak zwany dziennik. Obora była staroświecka z podwórzem w środku i gnojownią zabudowaną z czterech stron. Na wiosnę, skoro mi nie obawa mrozów, pomyślałem sobie, muszę niezwłocznie przystąpić do przebudowy tej archaicznej obory. Z braku ekonoma wyznaczyłem starszego parobka, który do przyjazdu rządcy miał być za wszystko odpowiedzialny. O bore i chlewnie poleciłem opiece Ochmistrzyni. Ponieważ czas naglił, poprosiłem rodziców o czasowe odstąpienie nam Gudyszek, jednego z naszych ekonomów. Młodego człowieka, który ukończył szkołę rolniczą w Królestwie oraz o przysłanie ogrodnika który zająłby się przygotowaniem inspektów i obsianiem nasionami wczesnych warzyw i kwiatów. Odwiedziłem z Julią proboszcza w Suboczu, do którego parafii należały otolany. Okazał się zaciętym szowinistą litewskim, z którym nieprędko się dogadałem. Za 100 rubli zapewnił nam jednak ławkę kolatorską, aczkolwiek z początku przyjął nas bardzo niechętnie. Przyzwyczajonemu od dzieciństwa do napół wojskowego drylu i dyscypliny cyłgudyskiej, początkowo trudno mi było doprowadzić do porządku spoufaloną służbę folwarczną i gospodarzy z sąsiedniej wsi i każdego, jak to mówią, odstawić na miejsce. Niestety, nie obeszło się bez ofiar, a pierwszym, którego zmuszony byłem wyrzucić, był jeden z leśników – Na jego miejsce przyjechał syn naszego leśnika z Pogałonia. Gdy ubrany w porządny uniform zameldował się u mnie powojskowemu, wyczułem, że coś zmienia się w nastrojach. Akurat przyszli do mnie gospodarze z jakimiś nieuzasadnionymi pretensjami. Do moich uszu doszły z kredensu dość głośne ich rozmowy, a potem naraz wszystko zacichło. Tylko jeden z gospodarzy powiedział do drugiego – — To niedawny pan, a ten nowy. Niech jego naroisty, z nim gawęda krótka, lepiej nie zagabać. Widać to, co usłyszeli od mojego młodego gajowego, zniechęciło ich do dalszej poufałości. Po czterech dniach pobytu i ciężkiej pracy wróciliśmy z Julią do Wilna. Przed następnym naszym wyjazdem, już w czasie świąt wielkanocnych, Wysłałem z syłgudyszek do Tolan nasze cugowe konie wraz ze Stangretem. Znając wiejską psychologię, wiedziałem, że dopiero gdy gospodarze ujrzą przed kościołem czwórkę koni i Stangreta w Liberii, to okolice nabierze respektu. Tak się i stało. Gdyśmy podjechali pod kościół i Stangret osadził konie, cała zebrana ludność grzesznie się z nami przywitała. — To znaczy się, prawdziwe państwo kupili otolany? — szeptali. — A my myśleli, obaczywszy pierwszy raz w kamaszce siedzących, że to ci takie sobie ludzie. Ale nie tylko koniec zrobiły wrażenie. Oto na polach zaczęto wcześnie porządną uprawę. Pojawiły się włóki, pługi zaka, A wreszcie siewniki rzędowe, które wzdumienie wprowadziły gospodarzy sąsiednich wsi. Ogrodnik również zabrał się do pracy. Uporządkował park, wyciął zeschłe gałęzie, doprowadził do porządku sad owocowy. Po miesiącu otolany zmieniły się nie do poznania. Majstrowie kładli już fundamenta pod nową oborę i mleczarnię. Praca wrzała. Mało kto zajęty swoimi sprawami jak ja bankiem, administracją majątków, pracą społeczną, zadawał sobie trud śledzenia polityki międzynarodowej. Wszystko wydawało się tak ustabilizowane, że nikomu do głowy nie przychodziło, że mogą zajść jakieś zmiany w Europie, które przewrócą ustalony porządek rzeczy. W maju 1914 roku Nie było najmniejszych wskazówek co do zmiany polityki rosyjskiej. Przeciwnie. Podkreślano coraz większą stabilizację stosunków międzynarodowych. Zaczęły jednak zachodzić jakieś dziwne zdarzenia. Oto do banku zaczęto zgłaszać coraz liczniejsze podania o oszacowanie i zaciągnięcie pożyczki pod majątki należące do Niemców i położone na granicy z Rzeszą. Zaczęły również napływać oferty na sprzedaż majątków po cenach fantastycznie niskich. I te majątki należały wyłącznie do Niemców i znajdowały się w pasie przygranicznym. Któregoś dnia zjawił się w komisji szacunkowej pewien starszy szlagont z Grodzińszczyzny i w trakcie rozmowy nadmienił – jakieś czasy niespokojne. U nas pod granicą żydki lichwiarze zgadzają się – żeby im tylko połowę pożyczki zapłacić byle jak najszybciej, a zreszty kwitują. Wśród naszych urzędników mieliśmy też jednego Niemca, który służył w banku od początku jego założenia. Był obywatelem niemieckim. Miał majątek gdzieś pod Wierzbołowem – Mówił po rosyjsku bez najmniejszego akcentu, a ponieważ był człowiekiem towarzyskim, dyrekcja banku używała go do załatwiania różnych spraw z miejscową administracją, policją, żandarmerią, wśród których to sfer był osobą bardzo popularną. W maju oświadczył, że musi wyjechać do Berlina na kilka dni w interesach rodzinnych. Upłynął termin jego urlopu, a on nie zjawił się z powrotem. Dowiedzieliśmy się, że zwinął swoje mieszkanie, wysłał rzeczy do Niemiec i w ogóle nie zamierza wrócić. Ujrzano go w Wilnie dopiero w 1916 roku, gdy przybył tu jako podpułkownik niemieckiego sztabu. Wobec kupna Otolan i częstych tam dojazdów nie mogłem przyjąć na siebie całego szeregu transakcji. Któregoś jednak dnia znalazłem się na stacji w Białymstoku, by oszacować majątek w tamtych okolicach. Na peronie czekał już na mnie dorodny mężczyzna, ubrany w zielony kostium, z zielonym kapeluszem na głowie, ozdobionym piórem cieczewim. Domyśliłem się, że mam do czynienia z Niemcem. Przedstawił mi się jako Hasbach, właściciel fabryki sukna w Białymstoku oraz majątku położonego na granicy z Rzeszą w okolicy Grajewa, który miałem oszacować. Wyszedłem... — Po pana na dworzec — rzekł Hasbach. — Byśmy razem udali się do mojego majątku. Za pół godziny bowiem mamy pociąg odchodzący do Grajewa, który pan sam mógłby przeoczyć. Zaprosił mnie do bufetu. Zaproponowałem mu rozmowę po niemiecku, co przyjął z nieukrywanym zadowoleniem. Zaczęliśmy rozmawiać o różnych sprawach rolniczych, a dowiedziawszy się, że jestem inicjatorem wystawy upraw łąk i torfowisk, Jaka miała się odbić z końcem lata w Wilnie, rzekł z entuzjazmem: „ Nie mogłem lepiej trafić i rad będę pochwalicie panu moimi melioracjami. Po paru godzinach jazdy pociągiem wysiedliśmy na stacji w Grajewie. Czekała tam na nas czwórka ładnych trakenów i po godzinie drogi zajechaliśmy przedmurowany dwór pana Hasbaha, zbudowany w stylu wschodniorókich rezydencji. Zastałem tam liczne towarzystwo. W przedpokoju wisiało między innymi kilka niemieckich czapek oficerskich. — Mam dom pełen gości — powiedział Hasbach. — Wczoraj był mój geburztak, więc kilku moich krewnych stojących garnizonem w Prusach wpadło do mnie nieoczekiwanie. Nawet się nie przebrali w ubrania cywilne, ale władze graniczne, z którymi jestem w dobrych stosunkach, Nie robiły im żadnych trudności. Dzisiaj wieczorem odjeżdżają z powrotem. Pan Hasbach przedstawił mnie obecnym. Miał przystojną żonę i parę córek, ładnych podlotków, jak to Niemcy mówią, backfish. Nastrój był wesoły. Czułem się wśród Niemców doskonale, przypominając sobie dawne ryskie czasy Berlin-Bonn. Dowiedziawszy się, że byłem w Bonn gościem korporacji Borusja, towarzystwo odniosło się do mnie z pewnym respektem, a zarazem jakby uznało mnie za swego. Rozmawiano więc dosyć swobodnie i od nich dowiedziałem się, że Niemcy powołali na ćwiczenia znaczną liczbę oficerów rezerwy. — My zawsze jesteśmy w pogotowiu — rzekł jeden z młodych kawalerzystów. — O wojnie na razie nie słychać, ale nie wolno zasypiać i w czasie pokoju. — Z Rosją, naszym odwiecznym przyjacielem wojny, chyba nie będzie — dodał drugi oficer. — Niemcy w sojuszu z Rosją to największa potęga na świecie. I od tego sojuszu zależy pokój świata. — Tak — odezwał się Hezbach. — Ale czemu Rosja kokietuje teraz Anglię i ma podobno zawrzeć z nią pakt sojuszniczy? — Po obiedzie wyjechaliśmy w Pole.